Na dachach zając ma stracha wnet będzie wisiał przy oknie niebo się bieli gubią, a li pióra małe, białe wiotki. Diabeł przy oknie pije okropnie, brak mu na święty przyjaciół, tobie jest lepiej, gwiazdkę masz, przecież w niej odnajdziesz to, co straci. Taka jest moja pastorałka. Złączył śnieg biedny światka. że nieco bile się świecą i aż rzębinu śnią w korale Niedźwiedź zająca więcej nie trąca Wilk przysiąg zostać Jaroszem W samotnej jodle już jest w niej podle Gwiazdki było dość i proste cole Amarillo. Spin 103.8 Express <grymny> Nie tylko dla Orów Mamy do czynienia Z niezwykłym zjawiskiem Nie tylko Dla Orów First Best always ...płuc i przewodu pokarmowego. Mhm. To już Mhm. Już się już się Serdecznie witamy, podcast numer 11, serdecznie witam Cię Arkadiuszu. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Widzę, że zaparkowałeś na swoje renifery i swój wóz na podwójnej żółtej, zaraz Ci karta go zwinie. A mam, mam z gardą dzisiaj tarifę ulgową, garda czyli policja w Irlandii. Aha, tarifa ulgowa, ciekawe, ciekawe dlaczego. No dobrze. Widzę, że renifery Twoje są jakieś takie chudziutkie, nie wiem, czy je nie karmisz, czy nie wiem, do Lidla je ciągle prowadzasz i tam je karmisz, bo, bo takie chudziutkie, no ale, no dobra, no dobrze. Podcast jedenasty, podcast wigilijny, no i co? Co dzisiaj, Arku, co mamy w planach? W planie przede wszystkim świętujemy kilka rocznic pierwszą z tych rocznic jest to, że jest dokładnie dwa miesiące, jak Filip zaczął podcasting. W Irlandii, czyli takie pierwsze śliwki, robaczywki, ale już nawet nie śliwki i nie, nie robaczywki, tylko coś, coś, coś z tego wyszło. Po drugie mamy dwie jedynki koło siebie, to się też często nie spotykam, czyli tak są koło siebie dwie jedynki. Po trzecie, po trzecie... Jakby były na przykład trzy szóstki koło siebie, to ojciec ryzektor by był zły. Tak jest. Po trzecie świętujemy dzisiaj mój pierwszy siwy włos, bo dzisiaj moja kochana żona e, u mnie znalazła pierwszy siwy włos, tak więc Mamy ciągle, ciągle jakiś festiwal, ciągle coś celebrujemy. Generalnie zapraszamy na odcinek 11. Szybkie zwarty i wigilijny. Nie, nie zapomnij coś dla reniferów też przygotować na dzisiejszy podcast. Przepraszam za dużo palę. Nie zapomnij dla reniferów. i Widziałem w Lidlu pasze dla reniferów, dlatego mógłbyś na wigilię kupić dla nich takich sześciokilowy worek, a one pewnie w wigilię Ci podziękują ludzkim głosem. Nie słuchajcie, moje, moje ernifery jeżdżą na tak zwane paliwo eko, ekologiczne, czyli dostają dziennie taką, taką tabletkę specjalną, która im wystarcza na 4 dni, yy, chodzą non-top bez, yy, bez przeszkód. Ja też biorę te tabletki, nazywają się Ecstasy. Dziękujemy. Nie tylko dla orłów trochę inne radio. Witamy po raz kolejny po chwili reklam i muzyki zdecydowaliśmy się Państwu przybliżyć jeden z wielu sklepów tutaj polskich w Dublinie i właśnie nowo otwarty, nowo otwarty pisze się razem postanowiliśmy przybliżyć Państwu nowo otwarty sklep na Dorset Street. Zatem zapraszamy do sklepu. Fasola piękny Jaś. 2.48 Kupię otręby pszenne 86 centów, kasza jęczmienna 54 centy, pieczywo lekkie euro euro. Serdecznie witamy kolejna, kolejne wejście. Znajdujemy się w polskim sklepie... jak ma na imię ten sklep? Super Sam, Super Sam Miś. Jest to sklep sieciowy, można tak powiedzieć, bo z tego co wiem sklepy też mają swoje oddziały w Anglii, więc... Yy, nowy polski sklep z naprawdę szerokim asortymentem towarów spożywczych. I co, Arek, co powiesz, bo myślę, że ty będziesz bardziej, bardziej elokwentny w tym wydaniu. Dziękuję. No sklep, jest, sklep jest chyba taki no w sumie największy, jaki tutaj znam w Dublinie. Jest szeroki asortyment, szerok, naprawdę bardzo szeroki asortyment polskiej żywności, Spotykałem praktycznie wszystko, wszystko co jest tak, wszystko co jest do kupienia w polskich sklepach. Ten sklep przypominałem z wyglądu taki, taki nasz spożywczak. Spożywczak gdzieś tam na osiedlu, prawda, podstawowe rzeczy, które mamy, które kupujemy. Jest taki spożywczak. Jest to bardzo gorąco w tym sklepie, ponieważ tutaj chodzi... 8,48 groszy. Tak, jest to bardzo w tym sklepie gorąco, ponieważ tutaj chodzą fest takie szafy chłodnicze, które tutaj mają różne serki chłodzą, różne pierogi, kiełbasy. No i w sumie praktycznie nie potrzeba grzać w tym sklepie, bo jest tak gorąco od tych właśnie chłodniczych szaf. No ale no, to musi być, no musi być. No wiecie jak jest. Serki muszą się gdzieś trzymać. Majonez kielecki 2,03 euro. 3 grosze. Dokładnie. Słuchajcie, jest tu szeroki, szeroki wachlarz różnych czy to podrobów, czy to różnych nowych klimatów w słoikach. S sos do spaghetti w słoiku 2,65. Tak, jest ketchup podliszki czyli no legendarny ketchup, są przyprawy, są różne pasztety, no wszystko, kubusie, gazety, nawet jest mój ulubiony... Ogórki konserwowe Euro 70. Dokładnie, jest mój ulubiony detektyw, no wszystko, wszystko jest, miła pani ekspedientki. No generalnie jest super sprawa, super sprawa, sklep się mieści w Dublinie przy ulicy 16 Lower Dorset Street. To jest tak. zaraz w centrum, praktycznie z buta, od szpili można dojść, nie jest daleko. A jest naprawdę wszystko, czego z buta, potrzebujemy. Z buta, czyli znaczy się pieszo. Tak jest. Ja właśnie nabyłem nabyłem uszka już na, do, do wygilnego barszu. Wprawdzie uszka z grzybami. E, miałem na liście od mojej żony uszka z mięsem, uszka z kapustą. Ja mam, ja mam uszka z miotem. Tak, a nie było, nie było, więc kupiłem kupiłem uszka. Kupiłem uszka, czym ja kupiłem do łóżka? Do łóżka kupuje się prześcieradło i pościel satynową najlepiej. Najlepiej, dokładnie, i piżamy właśnie. Kupi... Ja, ja kupiłem właśnie piżamy, proszę zobaczyć, w dużym asortymencie piżamy z, z, z tego, z penysa. Kupiłem 6 piżam, aż po 6 euro dla prezenty, dla moich bliskich. Dokładnie. E, piszemy, są przeważnie w kolorach różowych, tutaj widzę w, w, w Filipa Torbie. Bo to dla chłopaków. To dla chłopaków, tak. A moje uszka były z grzybami, tak. Mam uszka z grzybami na Wigilię, więc nieźle jeszcze o Kupiłem kostkę rosołową Knora i kupiłem, zaraz jeszcze kupię, bo jeszcze właśnie teraz przeuważyłem, kupię jeszcze bułkę tartą. Słuchajcie, bułka tarta, 79 centów za kilogram. Nie, za kilogram? Sprawdzimy zaraz, potrzymy tą bułkę tartą. Za ile? Na 400 gram. 400 gram bułki tarte i 79 centów. No, taniocha, tanio jak barsz Jest wszystko, co potrzeba, nawet są takie paczuszki, bar e, warzywko bar w Barsz Barszcz bar wcale nie jest tanie, bo kosztuje 2,40 za kartonik litrowy. Tak, słuchajcie, przyszli ekonomiści, przyszli biznesmeni, sprowadźcie do, do Irlandii Seller, seller surowy i buraki surowe, bo tutaj tego nie ma. Tak Więc jakby ktoś chciał, jak ktoś myśli o biznesie, jak ktoś myśli o biznesie w Irlandii, to tak, buraki surowe, tak, buraki surowe i seller. Tego brakuje, więc chłopaki dziewczyny, pakujcie się na promy, pakujcie paczki, wysyłajcie tutaj, będziemy handlować. Ha! Świąteczny czas, tak, tak. Świąteczny czas, a jak, tak, tak. I okay. love podcastu nie tylko dla orów, mówił Łukasz Witkowski z Detroit. Z radością informujemy drogich słuchaczy, że jest już do nabycia nowy numer miesięcznika rodzina Radia Maryja. No tego na troszeczkę o sklepie, a teraz może o kolacji wigilijnej, że bez kolacji nie chcę spać, czyli... Arku, jak będą wyglądały Twoje święta? U mnie u mnie jest tak, że tradycyjnie na stole będą pasie, kurczaczek, jajeczka i święconka. Co? Święconka? No dobrze. Eee, przepraszam, jestem skonfudowany. Dzień dobry, witamy jeszcze raz. Niedługo święta, w zasadzie jutro albo pojutrze, zależy kto nas słucha. Arku, jak wyglądają Twoje święta? <śmiech> Ale które święta? Które święta? Te przed wielkanocnymi. A, to co innego, słuchajcie, mam już kartki na walentynki, mam już serduszka, wszyscy gotowi. <śmiech> to ma być podcast numer 48 na walentynki, jeszcze raz przepraszamy. Serdecznie witamy po przerwie, znajdujemy się teraz w fajnej knajpie, siedzimy z Arkiem, rozmawiamy o tym i o tamtym, trochę o Wiśle, o Przemyśle, ale przede wszystkim chcielibyśmy porozmawiać o świętach, które w zasadzie jutro albo pojutrze się zaczynają, o Wigilii, o, o pierwszym święcie, o drugim święcie, dlatego prosiłbym Arka o przybliżenie nam, Państwu, słuchaczom, wszystkim, jak będą, jak będą wyglądały święta u niego. Dziękuję. Słuchajcie, u mnie będzie troszeczkę zimowo, bo, mówię czemu, troszeczkę, ponieważ śnieg, którym właśnie moja żona posypała choinkę, już stopniał. Eee... No dobrze. To dupy z taką robotą? Ja chcę, kurwa, do biura! Serdecznie witamy świątecznie. Będziemy teraz rozmawiać o świętach, które nadchodzą czyli o Wigilii, o pierwszym święcie, o drugim święcie, o różnicach, jakie są pomiędzy Irlandczykami i Polakami, o różnicach pomiędzy Polską a Irlandią, o tym, co Irlandczycy mają na stołach, o tym, jakie ryby jedzą, ewentualnie jakie mięsa, po prostu jak to wszystko wygląda. A to wszystko przy, przybliży Państwu, mówiąc najpierw o świętach w jego domu. Mój najlepszy kolega Arek. Dziękuję. Słuchajcie? Oczywiście mówimy o świętach bożonarodzeniowych, czyli tak zwanych świętach dobrego na stroju świątecznego zimowego no i właśnie, czym się, czym się święta różnią między Irlandią a Polską? Między nim tym, że tutaj w Irlandii na stole nie ma nie ma karpia, nie ma ryby, a jest indyk i w ogóle ten indyk to chodzi lata, tylko że nie Wigilię, tylko w drugi, nie, w pierwszy dzień świąt czyli w tak zwany Christmas Day bo u nich się w ogóle Wigilii nie obchodzi i tutaj Gwiazdor przychodzi, czy tam Dziadek Mróz, jak to woli przychodzi w pierwszy dzień świąt rano tam gdzie się wciska przez komin no nie jest tak jak u nas że pod choinką że wigilię, że pierwsza gwiazdka nie może się wciskać przez, znaczy może się wciskać przez komin ale nie jest Irlandczykiem bo Irlandczycy są bardzo grubi i on by wtedy przez ten komin nie wszedł bo by był za gruby ewentualnie komin ma większą średnicę niż normalnie tak jest, łazie dokładnie nie ma, nie ma w ogóle e, takich kominów już dla Mikołajów tylko się robi do takie specjalne wrota w dachu ten Mikołaj troszkę grubszy mógł wejść tamtędy i przynieść prezenty dla grzecznych lub niegrzecznych dzieci Irlandczyków. U nas jest Mikołaj troszeczkę wcześniej i w związku z tym dzieciaki się cieszą wcześniej, bo my już mamy Wigilię prezenty, przed tam czegoś tak po tej pierwszej gwiazdce. Tak to jest, jeśli chodzi o Mikołaja. Teraz sprawa teraz kolacji wigilijnej. No wiadomo, my wszyscy wschodnioeuropejczycy Mamy kolację wigilijną, taki najbardziej nasz uroczysty jakby powiedzieć sobie aspekt świąteczny a tutaj nie, a tutaj Irlandczycy u nich to jest pierwszy dzień świąt, obiad uroczysty obiad, na którym jest indyk indyk to jest takie mięsko fajne w każdym sklepie spożywczym można kupić indyka są to takie wielkie kule zmrożone indyk to jest taka wielka kura Tak, indyk to jest taka duża kura Czyli... Tak robi indyk, tak właśnie moja córka starsza indyka naśladuje. My nie będziemy mieli indyka na święta, my będziemy mieli karpia, bo moi teściowie się właśnie wybierają do nas tutaj z Polski i wiozą, wiozą karpia żywego. Słuchajcie, moja teściowa wykupiła w, e, w samolocie e, linii Central Wings, wykupia specjalny, m, taki, nie wiem jak to się nazywa pokój, który będzie cały z wodą i tam będą karpie płynęły w, w tej wodzie dla nas na Wigilię tak więc karp będzie żywy, kar będzie pływał, bo rybka yy, musi pływać Co ty za kopoty gadasz o tym Certando Wings? Ja ty, no on, on chyba coś... Siedzimy przy kolacji, bo zrobiliśmy sobie taki wigilijny wieczór z Arkiem on ma ładną taką czerwoną czapkę mikołajsko-gwiazdorską i, i renifery ja jestem trochę mniej ładnie ubrany i zrobiliśmy sobie taki wieczór tu we dwoje są świeczki jest ładne kacidełko takie waniliowe i był kebab też taki świąteczny no i postanowiliśmy się podzielić tu opłatkiem I, i dzieliliśmy się opłatkiem dzielimy się też wiadomościami dla państwa czyli teraz czyli teraz będzie wywiad z moją koleżanką zuzą ostatnio spotkaliśmy się to jest taka nowa koleżanka w Dublinie i chcielibyśmy żeby państwo posłuchali kobiet bo ostatnio kobiet w polskim poskacingu jest bardzo, bardzo mało. Oprócz dziewczyny Łukasza, która ma bardzo, bardzo miły głos, Marzena bodajże, oprócz dziewczyny Bartka klimaszyckiego z kastu, to w zasadzie chyba nikogo, nie ma żadnych dziewczyn. No i jeszcze przepraszam, żonka sympatyczna Arkadiusza, mojego najlepszego kolegi. Zatem zapraszamy na małe zwierzenia, nie tym razem korzenia, tylko zwierzenia zuzy z Poznania. Czyli 10 minut, jak ktoś nie chce, ktoś chce przewinąć na przykład. Proszę bardzo, proszę sobie przewinąć. 10 minut będzie rozmawiała z nami Zuza. Cześć, mówię podcasting.pl. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów, nadawanego z pięknej, zielonej wyspy Irlandii. Jedziemy? Słychać mnie? <śmiech> Mm. I, i, i, i, I... I... Tak, tak. Nie... Ym, tak. I to tak, tak. Jak... Y, Wielbiam wigilię. Wigilię w... w, w em, em, em, em, no... Em, em, em, ostatnio... co Co powiedzieć? do, do, do. do, do. È, to, co chciałbym powiedzieć, to jest to, to, to, to, co. I. To I. Te włosy. Jako dziecko. to, Te. Te. Te. Te. To Te. to, to, to, to, Dość gładko o tym opowiadam, aczkolwiek mi w myśli się taki taki za za za To jak to ja sam mówię, tak? i A i Wydaje, wydaje, figurie. Widzieli w... W... E, e, mm, e. E, Oj, w... W... W... W... W... W... W... W... W... W... W... W... W... Bum. Ja ta, tak ta. Od, y, od od od od <śmiech> <śmiech> e puenta. tak nie Oczywiście tak i to tak tak wigilia Mmm. If Dobry wieczór, znajdujemy się w mieszkaniu tak w lokalu zastępczym. W lokalu zastępczym w ogóle. To jest nieautoryzowany ten dialog będzie, więc proszę Państwa, żeby się Państwo nie przejmowali. Najdujemy się w lokalu zastępczym, u niejakiej pani Zuzanny. Yy, nie, dobrze, to wminkropujemy. To, wminkropujemy. Chciałbym się spytać, bo koleżanka jest od dwóch miesięcy w Irlandii, i chciałbym się spytać o jej wrażenia. Jak tutaj, jak tutaj. Leżemy w pozie całkowicie dwuznacznej. Nie. Nie? Jednoznaczna? Ja tak, to jest dwóch. Tobie czy mi? Cicho, bo jeszcze... no. No. Fa... O, Pozdrowienia <laughs> dla wszystkich fanek. Dla fanklubów. Dobrze. Tak. A dla fan klubu Arka może też byś chciała powiedzieć dwa ja słowa? Ja jestem w fan fanklubie Arka, właśnie chciałam powiedzieć. Arku masz świetny głos, normalnie. Ja się nie, na, nie nabijam teraz. Bardzo masz sympatyczny głos i no cóż, co ja mogę powiedzieć? No szkoda, że... Że ma żonę. <laughs> może jakiś romans. <laughs> Znowu? Jak znowu? No bo już w podcaście numer 10 było, że ma romans. No to może tak się okaże, że, to... że ze mną na przykład. Aha, o to... Aha, bo ja nie wiedziałem o tym, że, że ten romans no. jest z Tobą. No widzisz, ja też nie wiedziałam. A my leżymy w pozycji jednoznacznej? Nie, wcale nie. Leżymy, ale leżymy w pozycji jednoznacznej? W y, takim razie, czyli... Tak przyjacielski taki. Aha, aha, aha. Nie, nie o to chodzi, czy przyjacielska, czy nie, ale Arek może tak I mi w zębę, jak się dowie, że, że, że ty romans masz ty z nim. A my siedzimy tu sami w pokoju. E, tam. Aha. To, to wszystko zostanie w rodzinie, tak? <śmiech> Ta. Dobrze, wracajmy do głównego tematu... <śmiech> 14 osób, z którymi mogę mieć romans. Tak? Aha, no tak, no mm, tak. wiem, że ty jesteś kochliwa. Mm. No, no Dlatego chcia, chciałbym powrócić do tematu, czyli wrażenia po dwóch miesiącach pobytu w Irlandii koleżanki mojej krajanki. To jest koleżanka z Poznania, bardzo miła, sympatyczna. I yy, też niebrzydka. I też właśnie. Też niebrzydka. Co ciekawe. Co ciekawe A nawet nie głupia. Nawet nie głupia, naprawdę. tylko źle wysiądzie. No tak, no. Czasami też Speral wysiada, ale to, ale to przepraszamy. Będę już mówił na ten temat. Dobrze, wracajmy do tej rozmowy i do wrażeń. Z piękną i mądrą koleżanką. Będzie wywiad, tak? Teraz? Tak. Aha. Z piękną i mądrą koleżanką będzie teraz wywiad, czyli y, cztery wrażenia z Irlandii. Proszę bardzo, oddaję Pani głos. No więc to ja chciałam powiedzieć, powiem tak, że pierwszy tydzień to była wielka euforia, po prostu wszystko mi się podobało i podobało mi się, że każdy mówi sorry, jak ja mówię sorry, to oni też mówią, albo odwrotnie. I wszystko było cudnie, natomiast y, im dalej w las tutaj wchodziłam, irlandzki. Ale, ale, ale, ale... przypomnijmy, że w Irlandii jest mało drzew i lasów też. No ale to tak mówią, że zielona wyspa, ale nieważne. No to dolarów jest bardzo a też też, e, tutaj nie przerywają co chwilę, bo niby ja się mam wypowiadać jakieś ugniatanie ciasta, następuje to, dekoncentruję. koncentruje. To ja robię ja. makowiec świąteczny. <laughs> Chciałam powiedzieć, no ale dobrze, wracając do tego niezwykłego tematu, bardzo trudnego zresztą, bardzo e, niebanalnego powiedziałabym, e, muszę powiedzieć, że po dwóch, dwóch i pół miesiąca, już mi dzisiaj mija, Proszę bardzo. Hmm. Dlatego się specjalnie dzisiaj umówiliśmy i no. przyniosłem jogurt, mleko i czekoladę do picia. <grym> żeby to nie było, że przyszedłem tak bez okazji. Wszystko z Tesco. Tak, z Tesco. No bo dużo tanio, tak wiadomo. Tesco, dużo tanio Tesco. Nie kupuj tam, <grym> bo tam są Polacy. <grym> bo tam szczury biegają wieczorem Nie, i wyjadają te wszystkie tam. Ale proszę nie ugniatać ciasta tutaj na mnie, tylko proszę się skoncentrować, tak? I co chciałam powiedzieć, że zakupiłam już dużo rzeczy w tym czasie, kiedy tu jestem, wiele, wiele rzeczy w niejakim penisie. W Anglii, Anglii to jest primark. Być może, przepraszam to tam zostanie wycięte prawdopodobnie. W, w każdym razie... Ale czy, y... czy słowo penis to nie jest obraźliwe? Y, nie, ono jest jak z podręcznika seksuologii. No, gdybym powiedziała "fiut", to byłoby obraźliwe. Kto dał, ale kto dał nazwę <laughs> sklepu penis, nie? Ha, ciekawe, kto, no nieświadomy, nieświadom, y, jakże, jakże przebogaty jest nasz język. Ale wracając do tematu, byłam zachwycona na początku tym, że się dziękuję panu kierowcy w autobusie na przykład, bo u nas to tam w życiu mnie i w ogóle, yy, że wszyscy jest uprzejmi, nawet jak się pytam 10 razy jak skręcić do O'Connell do Street, to każdy mi powie i jeszcze powie mi, że, że, że, że mi fajnie i w ogóle żeby mi się to udało. I, no w każdym razie teraz stwierdzam, że jest coraz więcej podobieństw do, do Polski na, na niekorzyść powiedziałabym Irlandii. Już pomijając to, że się zimno się zrobiło, a tutaj taki mój znajomy jeden, e, też właśnie z Krajan, mówił mi, że jest taka, że zima to jest taka, taka wiosna, prawda, tutaj, że nie trzeba nosić ciepłej kurtki, co okazało się zupełnym kłamstwem, chciałam powiedzieć, bo e, mimo iż noszę kurtkę z penisa, jestem trendy, jazzy, to, e, albo też C, też się mówi w Warszawie teraz, to w każdym razie jest zimno, szczególnie w nerki i te, te wszystkie kurtki, które tutaj są do nabycia, no to po prostu, to jest skandal, chciałam powiedzieć. Ale, już nie, a, właśnie, chciałam powiedzieć, że już minął mi pierwszy szok, kiedy oglądałam dziewczęta y, z gołymi nogami, chociaż bosąmi stopami, już mnie to nie zadziwia. W październiku, tak. Y, co jeszcze chciałam powiedzieć, no... Wiele się wydarzyło przez te dwa miesiące, muszę powiedzieć, w moim życiu osobistym. Ehm... Trzy romanse. <śmiech> dwa razy doprowadziła do rozwozu, Do, roz do rozwodu. <śmiech> Ależ nie, czternaście romansów, chciałam powiedzieć. <śmiech> dobra, powiedziałam, że jesteś kochliwa, no to co? No dobra, ale co chciałam powiedzieć, no więc ym, teraz, coraz bardziej właśnie, ym, że tak powiem, następuje chyba moment, odczarowania, tudzież rozczarowania Irlandią i już zaczynam planować kolejną podróż do um, jakichś cieplejszych rejonów, ale gdzie również posługuję się językiem angielskim, bo niestety tylko tym językiem władam, oprócz oczywiście, ale to nie to nie, nie rozplasza. E, także no, a ja myślę, że to za wcześnie na jakieś podsumowanie chciałam powiedzieć. Za wcześnie, za krótko tutaj jestem i e, no, moje życie nie jest tutaj zbyt jeszcze ustabiliz ustabilizowane. Ustabilizowane, chciałam powtórzyć, eee, Także następuje teraz moment zdecydowanie rozczarowania. Eee, aczkolwiek nie przyjeżdżałam tutaj z myślą, że jest taka ziemia obiecana, tudzież, eee, że różowy dywan, prawda, zostanie rozwinięty na lotnisku oraz komitet powitalny z Bona oczywiście na czele. Eee, Także, no co ja mogę powiedzieć, no... Mówili mi, że Dublin jest mały. Wszyscy mi mówili, e, to takie małe miasto, palmy są... I przez pierwszy miesiąc nie widziałam w ogóle żadnych palm. bo Mieszkałam w Dublinie siódmym, wtedy... E, I żadnych palm nie było. E, było, tak powiedziałabym, bardzo brytyjsko i bardzo industrialnie. Niedaleko w Smithfield, takie właśnie dziwne jakieś budowle. Później... E, e, Desperacko przeniosłam się do Dublina X, który właściwie nie przypominał mi Dublina, jaki poznałam na początku w żaden sposób, ponieważ wyglądał jak... no jakaś mała miejscowość poddablińska albo przedmieście amerykańskie z serialu Cudowne lata, nie jest tak... Trzeba, że trochę Czy ja nie za dużo gada? No, no właśnie. No więc reasumując, brydli. chciałam brydli. powiedzieć, że... Ciekawa jestem, co nastąpi za następne dwa miesiące, jeśli oczywiście przeżyję tutaj yy, i czy będzie mnie stać na to, żeby pójść do Tesco nawet kupić mleko. Lekko masz, bo ci No wiem, ale za dwa miesiące to już kefir będzie z tego i to taki niezbyt dobry. No dobrze, dobrze. Jeszcze ostatnie <laughs> o, ostatnie jeszcze spostrzeżenie. Czy Co? coś na pani życia wniósł podkaz nie tylko dla orłów? Ależ oczywiście, że wniósł, wniósł wiele orłów i e, nie tylko zresztą. E, także no, moje życie naprawdę nabrało nowych barw, odkąd słucham. Jestem tutaj, co prawda, trochę zmuszana do słuchania, ale chętnie się poddaję, także tutaj... Nie oddaję, <grym> oddaję się. <grym> no, oddaję się również, chętnie zależy, prawda, od cyklu. To ostatnie dwa słowa tak, No więc pozdrawiam wszystkich, or nie orłów i orłów... A sikorki. O, sikorki. oraz gawrony szczególnie. I Profesora Gawrona ASP. <grym> Też. Słuchajcie, czas tam takie małe podsumowanie. W zeszłym tygodniu ukazał się dziesiąty odcinek podcastu Nie Tylko Dla Orów. No i w związku z tym poprosiłem naszego wiernego słuchacza, Petera, o taką krótką jakby odpowiedź. Który z tych odcinków mu się podobał najbardziej? Peter jest z nami od początku, więc zna wszystkie odcinki. I zaraz nam powie, który jest jego takim faworytem. Proszę bardzo, Peter, słuchaj, cześć, witam Cię bardzo. Dzięki za te parę słów. Słuchaj, Peter, który odcinek, nie tylko dla Orłów, podobał Ci się najbardziej? Jeśli odpowiadam. Najbardziej mi się podobał numer dziewiąty. A dlaczego? No bo nie mogłem go ściągnąć. I w soboty jest cudownie i rodzinnie. W telewizji serial płynie: Są kolendy na kompakcie, biegą ciasta wszystkie babcie. Na wszędzie jest świąteczny. Dziś rodzinka kaza leczy, samy siadł, brak nastroju. Twoich syn się zabił w woju Idą święta, idą święta rzeźni kwiczą już zwierzęta Bąbki wiszą na choince Wszyscy w domu zjemy szybkę Idą święta, idą święta rzeźni kwiczą już zwierzęta Bąbki wiszą na choince Dobrze, dobrze. Słuchajcie, co, co robi słuchanie podcastów? Co robi słuchanie podcastów, szczególnie podcastów polskojęzycznych? A robi to, że po prostu wiele rzeczy od, od nich tak jakby kupujemy, małpujemy tutaj na nasz rodzimy grunt. No i słuchajcie, byłem ostatnio u Filipa w domu, a u Filipa wisiała na suficie centralnie choinka do góry nogami, czyli taki wpływ polskiego Detroit, czyli taki machamy tutaj ręką do Łukasza u Filipa centralnie słuchajcie, wisiała choinka do góry nogami, za za ten taki stojaczek, o sufit o żyrandol, normalnie szpic był tak też wbity w podłogę, bo spadł spadł szpic z tej choinki wbił w podłogę, to był efekt kilku piw, tak więc słuchajcie, takie pierwsze, pierwsze nowatorskie choinki do góry nogami wiszą u Filipa na Habize. ja chcę sprostować, że to nie jest efekt tylko piw, tylko oszczędność miejsca, bo mamy... Mieszkanie mamy duże, ale proszę pomyśleć, jak się choinkę do góry nogami powiesi, no to nie trzeba jej obchodzić, tylko no wisi sobie na suficie i... i szpic jest gdzieś tak wysok na wysokości pasa, bombki sobie wiszą. Można spokojnie odkurzać yy, pod choinką. Jak, jak te wszystkie yy, igliwia spadają, to normalnie elektrolukcem się przejedzie, elegancko wszystko. No i co, no... Może wygląda to dziwnie, ale... Ale jak, jakżeż to praktyczne, proszę Państwa, jakżeż to praktyczne. No i prezenty, jest więcej miejsca na prezenty pod choinką, bo można centralnie wszędzie zrobić kubkę taką prezentów, a nie, że układać prezenty wokół choinki. No i, i naprawdę, ileż to miejsca oszczędzamy, ileż to miejsca. Tak, aż oprócz tego, słuchajcie, Filip zdobył też taki mek, że nie, nie szukał kontaktu gdzie specjalnie pod świadełko, tylko po prostu podpiął się centralnie pod żyrandol, tak, więc lampeczki są centralnie pod żodorem podpięte, e, nikt się o kable nie potyka, nikt się o kable nie plącze. Proszę Marku, nie ma lampeczek, tylko żyrandol wisi na choince jako lampki. No, słuchajcie, tak więc widzicie, widzicie, praktyczne, pożyty, po, pożyteczne, czyli taki Adam Słodowy Filip e, D. No i nie trzeba podlewać choinki, bo nas sąsiad z góry ciągle zalewa, więc... <śmiech> Przepraszam, to znowu ta gruźlica. Sąsiad nas zalewa, no i choinka jest automatycznie tak nawadniana, samoistnie. A arku, a jak u ciebie choinka wygląda? U mnie stoi, stoi u mnie choinka, ale za oknem ma tej kolce. Ma kolce, ponieważ to jest palma. No, da, ten człowiek za dużo wypił. Do usłyszenia. Idą święta, idą święta.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 bo ma w domu wannę karpi gwiazdka świeci, śnieżek pruszy i na sankach marzną uszy tata karpia na mnie zabił bo Mikołaj ostro zabił idą święta, i do święta wrzeźni kwiczą już zwierzęta bombki wiszą Wiemy szynkę Idą święta, idą święta Rzecznik liczą już zwierzęta ondy wiszą na choince spółka będzie No zaraz nocno otwierają. No Dobra, słuchajcie, No to w takim razie ten, Za razie. Tak. Serdecznie witamy po przerwie Chciałbym powiedzieć o szale zakupów, naprawdę szaleństwo, piątek, sobota, niedziela, nie można przejść głównymi ulicami Dublina, bo po prostu jest miliard ludzi, człowiek na człowieku, trzeba się przepychać jak w zatłoczonym tramwaju z odcinka dziesiątego. Jeśli ktoś chce kupować prezenty, to proszę ich do sklepu nocnego, bo naprawdę jest szaleństwo, szaleństwo. Ja prezenty kupuję dzisiaj, kupiłem 19 piżam dla wszystkich moich flatmate'owców i, i dla siostry i dla dziewczyn moich wszystkich. Poszedłem, kupiłem. Zresztą większość prezentów kupiłem w październiku, bo wtedy nie było kolejek. A teraz kupiłem, bo po prostu była jakaś fajna przecena i piżamki też są naprawdę bardzo kuszące, gustowne. Jest szaleństwo zakupów Irlandczycy, wydaje mi się. U nas jest jakaś tradycja tego wszystkiego święta i no jest jakiś taki moment zatrzymania się i, i spokoju i pomyślenia nad tradycją. A tutaj w zasadzie tych świąt nie ma i ludzie chyba kupują prezenty tylko dla, dla manii kupowania, więc... Ja osobiście nie lubię świąt, więc, więc dla mnie to jest taki, może nieprzykry okres, ale nie jestem fanem świąt i tyle, tak powiem. Arek, mnie tutaj szturcha, coś chce dodać, proszę bardzo. Słuchajcie, są to moje drugie święta, Bożego Narodzenia na wyspie. Ja Pewnie, że teraz, teraz będziemy w troszeczkę innej atmosferze. Pierwsze nasze święta kilka lat temu były to święta samotne, kiedy jeszcze nie mogliśmy do Polski zjechać. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy widziałem tuż przed świętami tira z Polski i jechał w kierunku portu. Ja jechałem na rowerze, goniłem go, żeby mu pomachać, powiedzieć Wesołych Świąt, no i mi usiekł, miałem łzy w oczach. A teraz troszkę inaczej, wtedy nie mogliśmy do Polski wrócić, bo były takie dziwne sprawy z wizami, jakieś karty zielone i takie inne rzeczy. To był stan wojenny? Nie, po prostu to było tak, kiedy jeszcze, w Polsce, kiedy jeszcze Polska nie była w Unii, kiedy, kiedy w Irlandii nie można było legalnie pracować, tak normalnie jak teraz. A teraz jest zupełnie inaczej, teraz jest to nasz, nasz pobyt na święta świadomy, cieszymy się na tę Wigilię, cieszymy się na te święta, szkoda, że nie będzie śniegu, no ale tak tutaj to no jest, ale śnieg będziemy mieli kiedyś w Polsce i też Wam powiem... śnieg masz w Lidlu za 2 euro w sprayu. Dokładnie, śnieg, który to mniej po dwóch minutach, są 2 godzinach dnia ja się po sobie a jeszcze wracając do zakupów, to największe wyprzedaże w Irlandii, największe szaleństwo z takich różnych promocji poświątecznych właśnie zaczyna się już 27 grudnia. Czyli wszyscy Ci Wy, którzy sobie chcecie kupić jakieś ciekawostki, fajne, taniej, są wielkie przeceny, jest szaleństwo przecen, zaraz po świętach startujcie w pasy startowe, w progi startowe i jedźcie na zakupy na wielkie wyprzedaże. Ponieważ no naprawdę wiele, wiele rzeczy będzie tańsze o więcej niż połowę. Można kupić naprawdę ciekawe rzeczy. Jak ktoś chce tak się prawda. nakręcać to proszę bardzo. Wiele osób tylko czeka właśnie na tę chwilę, bo te, te kilka dni po świętach przed Nowym Rokiem to jest po prostu szaleństwo. Zakończymy odcinek 11, czyli pora na życzenia świąteczne dla wszystkich naszych kochanych podcasterów. To Arek, tak po kolei, co? Może będziemy, kto pierwszy alfabetycznie jest, a tym jak co? Czego będziemy życzyć naszemu Tacie, najkohejszemu? Nowej pończochy. Na, a mówisz, że szeleści przez mikrofon Jacek? Nie wiem. Dobrze, dla Jacka pończocha, potem co jest dalej? Na, na, na Day jest Detroit, to, to Łukaszowi co życzymy? Go sobie życzymy nowego oleju w chińskiej restauracji. A tak, tak, tak, żeby żeby zmienił restaurację na lepsze. Na lepszy olej. Dobrze, Potem co, co tam potem jest? Na my jest masa krytyczna. Masie krytycznej życzymy Laikonika nowego. Laikonik. I żeby był może mniej zasrany? Troszeczkę, tak, troszeczkę. Tak, New Salvation, niestety nasz kolega coś zamilkł, ale czego mu życzymy? Życzymy mu generalnie trąbkę pana generała. Żeby, żebyśmy go usłyszeli, dobrze New Salvation Bartek Klimaszewski z Timikastu. Milczenie. Żeby się też odezwał. Co tam dalej mamy arku? Komu możemy... Warsaw Insider? Tak, ży życzymy nowej paszki Lego. Dobrze. Wrocław Weekly? Coś takiego było też? Słuchasz to? Nie słucham. To jest po angielsku. Aha, dobrze, to życzymy żebyśmy sobie, żebyśmy tego częściej słuchali. Kto jeszcze? Borys Kozielski, żeby miał dalej tak zajebiście fajne audycje, bo... Żeby miał troszeczkę więcej czasu na te audycje, żeby ich robił tro troszkę więcej, bo się ich yy, naprawdę piekielnie, fajnie słucha. Zajebiście audycje, naprawdę. Borys, szacunek, tak jak pisaliśmy w e-mailu. Co tam jeszcze? Komu życzymy? Kto tam jeszcze jest? Pierwszy polski Godcast? Podcast, tak, żeby, żeby w końcu pierwszy podcast boski wydał drugi odcinek i nie był to plik e, nie był to plik e, Og, tylko że był to MP3. I żeby zawsze nad nim świeciły dobre anioły. Tak. Jeszcze jest e, iPoder e, i.. i nie i Poder, tylko i podcast. No tego co tam mu dziecku śkało nie? Się... Tak, słuchaj, e, życzymy mu przede wszystkim, żeby telewidzowie byli zawsze szczęśliwi, zawsze. Dobry, psali komentarze. Dobrze. Jeszcze jest Demiurg, którego rzadko słucham, ale, ale też lubię. Życzymy mu, czego mu życzymy. To jest podcast o kreatywności. Żeby był jeszcze bardziej kreatywny? Dokładnie, tak, tak. tak proszę tak. bardzo. Kto nam jeszcze. Szajba została nam, żeby też się odrodziła? Tak, szajba, żeby była mniejsza i bnięta. Solenoid! Chłopaki! Jest ich tylko dwóch. Żeby bardziej uważali na jakość swoich podcastów. I lepsze filmy komentowali. Nie, ja ich lubię bardzo. Dlaczego? Ja ich bardzo lubię i, i to jest mój trzeci najulubieńszy podcast w ogóle. A który jest no, pierwszy? No nasz! No, no, no. wiadomo, nie? No. A który jest numer drugi? No nasz, ale jak ja gadam tylko. Co nam jeszcze zostało? Radio Rebelie nie słucham, Szantymaniaka nie słucham. Co tam jeszcze jest? Ten? Artymiaku już mówiliśmy. Kto nie słucha Artymiaka, ten pokraka. No i co jeszcze, co jeszcze tam zostało? Aha, wiesz co, tak ogólnie bym życzył sobie, żeby jakiś, jakiś damski podcast się pojawił w 2006. Abo tylko bo... dla... Lasek? Nie, nie tylko dla sikorek. No, dla sikorek, tak. Ja postaram się, mamy taką fajną koleżankę, która ma gadane, postaramy się, żeby ona z nami... Żeby, Zuzia? Zuzia, no, żebyśmy, ta co mówiła w podcaście, żeby ona z nami prowadziła podcast, bo ona ma bardzo miły, ciepły głos. I zresztą mówię o Arku też, że mam mał, miły i sympatyczny głos. Więc może będzie ich troje w końcu. Zobaczymy. I tak my się do kupy zbierzemy z tym podcastem, czyli Filip, Zuzia i ja, to normalnie, słuchajcie, będzie koniec świata przewiduję, bo chcę napisać cykl artykułów, bo ja też dobrze piszę, nie tylko gadam i, i składam w komputerze takie rzeczy. Mam też taren, talent pisarski i mam zamiar, zamiar do Polski tutaj gazet wysłać, takie promo nasze, artykuł, trochę zdjęć, żebyśmy byli sławni. Po prostu Arek w przyszłym roku sława to jest nasz cel. I głos niedzielny co tydzień tak. nas tak. będzie publikował i promował. Tak. I w kościele o szóstej w niedzielę też ksiądz będzie rozdawał bezpłatne City Key z najnowszym podcastem. Ale tylko dla tych, co dadzą 5 euro na dla www.nietylkodlaorów.com Słuchajcie? Święta idą. W związku z tymi świętami kilka dobrych, ciepłych słów. Dziękujemy dla Was, że jesteście, dziękujemy za to, że nas słuchacie, dziękujemy za to, że jesteście z nami. Bądźcie z nami przez najbliższy rok, bądźcie z nami przez cały czas. Życzę Wam zdrowych i wesołych świąt, ciepłego jajka i króliczka na stole, bazie, żeby Wam nie zwiędły, a choinka, żeby trzymała się ze śniegiem, który Wam nie stopnieje. Ja chciałem też pozdrowić serdecznie moją żonę, Mordka, kocham Cię bardzo i wszystkim jeszcze raz wesołych świąt. Dobrze. Ja nie mam żadnych dziewczyn takich konkretnych do pozdrawiania. Chociaż nie, mam, mam Kasie Szpigel chciałbym pozdrowić. To jest moja taka blogowiczka, co mi wpisuje zawsze miłe komentarze. Chciałbym pozdrowić w ogóle wszystkie dziewczyny, które wpisują na, na naszego mojego bloga komentarze. Ole, właśnie Kasię i różnych innych, i różne inne takie miłe, sympatyczne dziewczyny. Chciałbym Emi pozdrowić, która znalazła pracę, ale nie jest zadowolona. W ogóle chciałbym pozdrowić wszystkie dziewczyny, które przyjechały do Irlandii.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 Podała największa agencja na świecie, większość mieszkańców naszego globu to Dobrzy Ludzie.